Dziękuję, dziękuję za takie miłe przedstawienie również. Wow, bardzo się cieszę. Cześć! Hej, jak masz na imię? Michalinka, cześć! Słodziutka jest po prostu, no. Wow, dobrze jest, dobrze jest, kiedy jest dużo dzieci w kościele, gdzie się dużo dzieje. Ja uwielbiam takie kościoły, które są pełne życia, takie jak ten. Ja wierzę, że kościoły są po to, żeby było w nich pełno życia. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że z moją żoną możemy być... Kamiennej Górze. Dla mnie to jest po raz drugi, cieszę się, że, że, że mogę was poznać. Cieszę się również, dziękuję Marcinie, Aniu, za to, że zaprosiliście nas. Moja żona również, słuchajcie, nie miała okazji, żeby może aż tak wiele rzeczy dzielić się na tej konferencji, ale, ale też wierzę, że Bóg kilka myśli wrzucił jej do, do, do jej serca, które chciałaby się podzielić. Też. Więc, kochanie, chciałem, żeby po prostu też mogła podejść. Moja żona Anetka. Sprawa niepotrzebne. Dziękuję. Słuchajcie wam jeszcze raz bardzo. Chciałam się jeszcze z tego miejsca w sumie podziękować wam za ten czas, dlatego że to były dla mnie niesamowite trzy dni. I tak jak Wika miała okazję mówić e, o tym naczyniu, które się napełnia, moje naczynie naprawdę jest, jest pełne po tym wyjeździe. I oczywiście pełne tego niesamowitego słowa, które miałam okazję usłyszeć bo mieliście fantastycznych, fantastycznych mówców, ale również tego czasu pomiędzy, który był i który dla mnie był naprawdę bardzo cenny, bardzo ważny. I to był właśnie ten czas, w którym w ten praktyczny sposób ja mogłam odczuć tą waszą miłość, zobaczyć jak ona faktycznie w praktyczny sposób się przelewa, bo wiecie, ja wierzę, że miłość jest praktyczna, ja nie wierzę w miłość, która jest niepraktyczna, która jest bierna. Wiecie, to jest też takie moje, tak dwa zdania powiem, to jest takie też moje doświadczenie życia. Miłość, e, inaczej, chrześcijaństwo bez miłości jest religią, a religia jest pusta, Re, w religii nie ma życia. Uwierzcie mi, ja wiem, co mówię, bo ja większość życia wychowywałam się w religii. Ja wiem, czym jest religia i tam nie ma życia. I religia zbudowała wokół mojego życia mur. Fosę i jeszcze biegającą dookoła wściekłą godzillę, która nie chciała mieć nic wspólnego z takim Bogiem. Ale Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i Bóg na mojej drodze postawił ludzi. Ludzi, którzy pokazali mi Go. Żywego, prawdziwego i takiego, który przelewa swoją miłość. W niesamowity sposób. Taki, który, ta miłość, ta miłość, o której mówiliśmy przez ostatnie trzy dni, to jest miłość, która jest w stanie burzyć te warownie i budować mosty na tej fosie, a z tej godzili zrobić niesamowite stworzenie, które będzie służyło reszcie ludzi. Ja wierzę, że to jest to, czego Bóg od nas chce. Dziękuję Wam naprawdę za ten czas. To był dla mnie przywilej tu być. I oddaj mikrofon mojemu mężowi. Wow, dziękuję kochani, postaram się ją namówić, żeby być może następnym razem zdecydowała się jeszcze więcej podzielić, bo ma naprawdę wiele, cieszę się, że, że możemy być w Kamiennej Górze, jak dobrze, czy my się dzisiaj w ogóle śpieszymy, czy nie, właśnie może jakiś zegar odpalę, bo jak zacznę, nie wiem kiedy skończę, bo nie wiem kiedy będę po raz kolejny w Kamiennej Górze. A ostatni raz byłem tu razem z moim tatą Pawłem Godawą, który niektórzy z was pamiętacie, to było lat 5. Yy, 5 lat temu. Więc yy, kto wie, jak przyjadę za 5 lat, to nie wiem, czy się z niektórymi z wami spotkam, Ale być może, być może tak, się, tak się nie wydarzy. Słuchajcie, kto z Was jest w kościele dłużej niż 5 lat? Wow, dłużej niż, niż, niż 10, dłużej niż 15. Dłużej niż 20, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Dłużej niż 21, dłużej niż 22, 23, 4. Chciałbym naprawdę podziękować Wam za, za pracę, którą robicie w Kamiennej Górze. Ci, którzy, macie, ci, którzy podnosiliście jako ostatni, nie robicie niesamowitą pracę. Dziękuję bardzo pastorom za to, że, za to, że budujecie ten kościół wytrwale. Dlatego, że bez was, hej, bez was nasze pokolenie nie ma żadnej platformy. Dziękuję wam za to, co robicie, naprawdę. Ja wiem, że jako Kościół dzisiaj ogólnie, globalnie jesteśmy w takim, w takim miejscu e, zmiany pokoleniowej. Ona się odbywa, ale my musimy pamiętać, że, że Kościół, Kościół to, to są pokolenia. To jest wspaniale obserwować, kiedy jedno pokolenie przekazuje pałeczkę kolejnemu. I myślę, że, że, że wspólny dialog, umiejętność rozmawiania ze sobą, podzielenie tego młodego pokolenia i starszego pokolenia, w tym jest niezwykła wartość dla nas. Niezwykła wartość. Więc chciałbym wam powiedzieć, bardzo wam dziękuję. Jest to, to jest piękne obserwować to. Dziękuję, pastorze. Dziękuję. Mam 30 lat. Kilka rzeczy może o sobie powiem, ponieważ niektórzy z was być może mnie nie, nie, nie znacie. Wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej. Mój tato był pastorem, moja mama pastorową w zasadzie za niedługo będzie głosić w koszalinie, także być może będziemy oglądać, oglądać transmisję później, ale wychowałem się w takim domu. Słuchajcie, już tutaj niektórzy śmiali się ze mnie w tym tygodniu, że to taki był idealny dom, ale faktycznie był naprawdę wspaniały. Oczywiście nie ma idealnych domów, ale mój dom naprawdę był dobrze ułożony. Na przykład, słuchajcie, ja nigdy nie widziałem alkoholu na stole. Wychowałem się bez alkoholu. Potrafię się dobrze bawić, w ogóle bez. Nawet nie wiem, co to znaczy z. Ale wiecie, wychowałem się również w takiej rodzinie, w której w kościele w zasadzie byłem od, od małego babasa. Ja byłem pierwszym dzieckiem w naszej szkółce niedzielnej. I byłem pierwszym, później poznałem moich przyjaciół, pojawiło się kolejne dziecko i kolejne, i kolejne. I tak wzrastałem, wiecie, znam każdy zakamarek naszego kościoła. Widziałem bardzo dużo. Widziałem ludzi, którzy przychodzą, ludzi, którzy odchodzą, ludzi, którzy się obrażają, ludzi, którzy idą za Chrystusem i tych, którzy już nie chcą za Nim iść. Więc widziałem tą, tą całą ludzką stronę Kościoła i wiecie, dalej jestem w Kościele. No, no, to, już jest, to już jest coś, to już jest coś. Widzę, widząc, to, widząc to wszystko, zostać w Kościele, to jest coś. Bo my robimy Bożą, Bożą część w Kościele, tak? Być może jakieś ciarki, albo jakieś wspaniałe rzeczy, jak nowa piosenka, nową piosenkę zagracie. Tak, tak, ale ta ludzka część, wow. Ale ona też jest i ona też jest piękna. I wiecie, tak się wydarzyło, że dalej pozostałem w kościele i dwa, to już prawie będzie dwa lata temu, półtorej roku w zasadzie, w lutym, jak wiecie, mój tato odszedł do Pana i ja zostałem wyznaczony, przydzielono mi odpowiedzialności jakby Zaszczyt, przywilej i ogromny ciężar poprowadzenia Kościoła Woda Życia w Koszalinie kawałek dalej. Jest to wielka odpowiedzialność dla nas, jest to wielki ciężar i muszę wam powiedzieć, że tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce Jego miłości jest możliwe robienie to, czego, to co muszę w tej chwili robić. To, to jest niemo, misja niemożliwa dla nas. I tylko dzięki łasce i Bożej miłości możemy to robić. I tak w zasadzie o tej miłości dzisiaj chciałem powiedzieć. Bo, bo na, tym, na tym kończymy tą konferencję całą. Mówiliśmy sporo o miłości. Być może powtórzę coś, co, co mówiliśmy dla tych z Was, którzy nie byliście. Ale taki bardzo mały, znany, znany tekst, który chciałbym Wam powiedzieć, Tobie osobiście, to jest to dzisiaj, kiedy mówimy o Bożej miłości, że Bóg Cię kocha. Dobra to jest. Bóg Cię kocha. I ci z was, którzy byliście na konferencji, wiecie, że mnie to, ten tekst w ogóle nie ekscytuje. <grywa> Hej, jak go słyszałem? <grywa> Naprawdę. Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Cały czas. A później zobaczyłem, że ludzie po prostu to mówią, to nic nie znaczy. Ludzie piszą to sobie na koszulkach. Piszą na koszulkach i później siedzą przy browarze, w tej koszulce. Bóg cię kocha. I tak popijają. Co to, co, co to, co to ma być? Widziałem wiele różnych dziwnych rzeczy. Więc sam slogan... Nie, nie, nie rusza mnie, ale to, co się kryje za słowem miłość i to, i to, co naprawdę oznacza ta miłość i to, że On nas kocha, to jest coś niezwykłego, co być może niektórzy z nas utraciliśmy, być może nie zobaczyliśmy tego i na tym chciałbym się dzisiaj troszeczkę, troszeczkę skupić, bo ja wierzę, że to słowo, które mówię, mówię Bóg Cię kocha, to nie jest tak, że macie się zrobić teraz przyjemnie po prostu. Zrobić Ci się przyjemnie, jak powiedziałem, Bóg Cię kocha? No pewnie, że tak ale wierzę, że jest coś więcej niż tylko zwykłe odczucie jakiegoś takiego milutkiego, cieplotkiego czegoś, tak? Wiecie, musimy, musimy wiedzieć, że słowo na określenie, w Nowym Testamencie na określenie słowa miłość jest kilka wyrazów w oryginalnym języku greckim. Ja nie jestem naukowcem ani obbadaczem pisma, ale myślę, że wasz pastor może to idealnie wytłumaczyć. Jeśli ja popełnię błędy, to na szczęście on później będzie mógł to wszystko poprawiać. Ale są takie słowa użyte, które, które określają miłość. Jednym z nich jest słowo eros. Kiedy czytasz czasami o miłości, to, to pojawia się takie słowo eros. I wiecie, to jest miłość, którą my najczęściej, o, o której najczęściej słyszymy, naj, naj, najczęściej znamy. To jest taka miłość... Miłość taka, wiecie, cielesna, pełna pasji, pełna pożądania. To jest coś, o czym my słyszymy, kiedy my na przykład jesteśmy na walentynkach. To jest coś, wokół czego wszystko jest zbudowane. To jest eros. To jest miłość fizyczna, cielesna, romantyczna, pożądanie, miłość ciała. Jest jeszcze inny rodzaj. To jest fileo. Takie słowo, bardzo interesujące. I to słowo oznacza miłość braterską, zaangażowanie, oddanie, przyjaźń, miłość duszy. Taka czysta miłość między dwojgiem ludzi, między dwojgiem przyjaciół. Ona nie ma żadnego pożądania. Nie ma żadnego takiego nieczystego czegoś. Ona jest po prostu, jesteśmy braćmi. Jesteśmy przyjaciółmi. Chcemy być ze sobą, chcemy działać dla Chrystusa. Chcemy, po prostu jest coś w tym. Ale to, co jest ciekawe, to, że jest jeszcze inny rodzaj miłości, o której... Mówi najczęściej Nowy Testament i to jest miłość agape. O, miłość prowokuje. No tak, to jest tytuł dzisiejszego, dzisiejszego kazania, ale to, to do tego dojdziemy zaraz. Agape. Kiedy czytamy o tym, że Bóg cię kocha, to On używa słowa agape. Agape to jest bardzo interesujący rodzaj miłości. On nie ma nic wspólnego z eros, a nie ma nic wspólnego z fileo. To jest najwyższy rodzaj miłości, uwaga, bezwarunkowej, bezinteresownej, niezasłużonej, nie z tego świata, <grych> której najlepszym dowodem jest to, co Bóg zrobił dla ciebie i dla mnie, posyłając Jezusa Chrystusa. Kto z was zasłużył, żeby Jezus Chrystus przyszedł i umarł za ciebie? Ręka do góry. Nikt z nas na to nie zasłużył. Nikt. Czy był postawiony jakiś warunek? Żaden. To oznacza, że nie musisz zrobić nic żeby Bóg cię pokochał bardziej i nie musisz zrobić nic, żeby On cię pokochał mniej. No i teraz to w naszych głowach tak się średnio troszeczkę jakoś... Jak to zrozumieć? Bo my jesteśmy przepełnieni tą miłością, Eros, fileo to się tak przelewa. Bo, bo, bo zawsze musi być jakiś warunek. Ja, ja będę cię kochał, no, ja, ja chcę być z tobą, no bo jesteś piękna, no bo, no, bo jest warunek, jest, jest jakiś warunek postawiony. Tak? Ja będę twoim przyjacielem, jeśli ty będziesz dla mnie przyjacielem, ale wiesz, jeśli zdradzisz mnie, jeśli obgadasz mnie, jak pojadę po konferencji, a ty zadzwonisz do pastora Maćka, powiesz, wiesz, o co on zrobił w niedzielę, a pastor Maciek do mnie oddzwoni i powie, hej, nigdy więcej <śmiech> nie rozmawiaj z Marcinem, albo... I wtedy nie będziemy przyjaciółmi, bo nas to poróżni, jest postawiony jakiś warunek, ale Bóg nie stawia żadnego warunku. Kiedy On mówi, że On nas kocha, to jest miłość bezwarunkowa. To oznacza, że to, że przyszedłeś dzisiaj do kościoła, to nie jest tak, że On stawia faktycznie przy tobie plusik i mówi, o, teraz dzisiaj kocham cię bardziej. Co nie oznacza, że do Kościoła nie mamy chodzić. Jeśli, jeśli przeczytasz Biblię, to teraz na przykład całą w ciągu roku, to Bóg teraz jakoś tak lepiej na ciebie będzie patrzył. I On na pewno cię pokocha bardziej i zaleje cię jeszcze mocniej. A jeśli nie zajrzałeś do niej przez trzy miesiące, komu się to ostatnio zdarzyło? O, to wszyscy, wszyscy czytają regularnie. Oczywiście nie chcę nikogo za, za, zawstydzać, ale jeśli nie czytałeś trzy miesiące, to Bóg wcale nie kocha Cię mniej. Co nie oznacza, że do Biblii masz nie zaglądać, bo musisz na czymś budować swoje życie. <grym> Więc to jest Boży rodzaj miłości, to jest, to jest agape, to jest miłość bezwarunkowa, bezinteresowna, niezasłużona. No i teraz ta miłość, żeby nam, żeby nam troszeczkę to, to wyjaśnić, ta miłość właśnie robi to. Ona nas prowokuje. To nie jest cieplutkie uczucie. To nie jest coś, co po prostu chce, żebyś tak poczuł się dobrze. Bóg mnie kocha. O, jakoś tak nawet cieplej na serduszku. Nie, nie, nie, nie, nie. To jest, to jest miłość. O, pokażę wam, jaka to jest miłość. Pokażę wam, jaka to jest miłość. Bo miłość, uwaga, prowokuje. Bardzo ciekawe słowo prowokuje. Co to znaczy prowokować? Uwaga. Działać tak, żeby nakłonić do czegoś. Starać się wywołać określoną reakcję na przykład, pobudzać do podjęcia jakichś działań. Dałeś się kiedyś sprowokować? Kto z Was kiedyś dał się sprowokować? O, dobrze, ja Wam się podzielę moją historią, a Wy później swoją, dobra? To była bardzo... Już Wam powiedziałem, że wychowałem się w idealnym, super domu i wszystko zawsze było pięknie, no ale był taki jeden dzień, kiedy pojechaliśmy odebrać razem z moim tatą, moją siostrę ze szkoły. Było dużo śniegu. Wy wiecie, co to, co to znaczy dużo śniegu. Prawda? Już niedługo. Hej. Opony wymieniajcie tylko. Chyba, że tutaj na całorocznych się jeździ. Nie wiem, jak to jest. No, jakkolwiek. Jechaliśmy odebrać moją siostrę ze szkoły. Było bardzo dużo śniegu. Zatrzymaliśmy się gdzieś niedaleko szkoły, na jakimś tam zakręcie. No i biegnie moja siostra. Biegnie moja siostra. Wpada do samochodu. Jest czerwona. Płacze. Tutaj cała ta część twarzy jest cała czerwona i mówi, że, że chłopaki ją natarli śniegiem. No A wiecie, no, słuchajcie, no chwila. Ja, ja jestem bratem. Mało tego, ja jestem bardzo dobrym bratem. Ja też jestem takim bratem chrześcijańskim, który teoretycznie nie, nie powinien zareagować w żaden sposób. No i zrobiłem pewną bardzo mądrą rzecz, po prostu otworzyłem auto, wybiegłem i tych, których zobaczyłem tam. Po chrześcijańsku się na nich rzuciłem, Dorwałem tego jednego prosto do śniegu, usiadłem na nim, zacząłem go nacierać, jak zobaczyłem, że ma dosyć śniegu, zobaczyłem, że tato jeszcze stoi w samochodzie, on był zamurowany tą całą sytuacją, nie wiedział, co zrobić, więc ja szybko pobiegłem do samochodu i mówię, dobra, jedź, jedź! <grywka> Na moje, na moje nieszczęście, słuchajcie, to, co się wydarzyło, to później moja siostra powiedziała mi, wiesz, ten chłopak, który mnie natarł, to on jest z tego kościoła świątkowego, wiesz? Ja mówię, Boże, Boże, to teraz będzie międzysborowa katastrofa po prostu. No ale dobra, zdaję się sprowokować. No ale co, no miłość nas prowokuje. Właśnie do, do różnych rzeczy. Wiecie, z miłości to my podróżujemy setki kilometrów. Do, do różnych osób. Myśmy przyjechali kilkaset kilometrów z miłości do kościoła, do was, do Kamiennej, do tych rejonów, ekstra. Wiecie, z miłości ludzie piszą listy, wysyłają kwiaty, no może z tymi listami to przesadziłem, ale niektórzy piszą, SMSy, MMSy. mms -y. Ja, Właśnie, no na to nie, już nie chcę, nie chcę tego kontynuować, bo różne, różne rzeczy ludzie wysyłają, ale miłość jest bardzo kreatywna, miłość nam dodaje energii. Jak się zauroczyłeś, jak kogoś tam poznałeś, to nawet nie możesz spać. Tu wszystko chodzi. Ja cię kręcę. Wow. Myślisz, myślisz. Masz pełne energii. Tak normalnie to byś zasnął już o godzinie 20 przy jakimś tam serialu, ale ponieważ miłość, wow, coś się dzieje. A, z miłości ludzie roż, ro, ro, różne rzeczy robią. Na przykład rodzice za, za, zaciągają długi dla swoich dzieci. Robią takie rzeczy. Miłość... Naprawdę jest bardzo ciekawa, ona prowokuje. Prowokuje. Ciekawe, że, że przez miłość nawet przestajemy widzieć wyraźnie wady w innych ludziach. Zwłaszcza na samym początku naszych związków i, i bycia razem, nie? Wtedy jest jakaś taka chmura. Nie, co to co chmura miłości nas ogarnia wtedy? <śmiech> nie widzimy żadnych wad, niczego. Ojej, ale nie będę w to wchodził. Nie, nie będę w to wchodził? Dobrze, nie będę. W pierwszym rzędzie mówią, że nie, nie będę. Ciekawe. Miłość, słuchajcie, zatrzymuje czas, kiedy trzeba czekać na kogoś, kogo się kocha. Miłość potrafi takie rzeczy. Nagle czekasz na kogoś i ten czas po prostu, wow. Miłość sprawia, że my poświęcamy się dla innych. Nasz czas, nasze pieniądze. I wiecie, my, my w tej chwili mówimy o ludzkim wydaniu miłości. O tym, że to ludzka miłość prowokuje do różnych rzeczy. Zobaczcie, do ilu rzeczy ona nas prowokuje, o których powiedzieliśmy. No, i te wszystkie, plus te wszystkie rzeczy, o których Ty myślisz, że miłość prowokuje. Teraz o ileż bardziej Boża miłość prowokuje. I teraz pytanie: jak i do czego ona nas prowokuje? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie? Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawe. To po pomoże kilkoro z, nam, z nas. Dobrze, otwórzmy w takim razie, słuchajcie, swoją Biblię. Pastor przed spotkaniem powiedział, że Pan Bóg porusza się w szeleście, więc chciałbym, żebyśmy usłyszeli jakiś szelest papierowej Biblii. Ktoś ma? Świetnie. Więc otwórzmy, otwórzmy słowo i zobaczmy taki bardzo ciekawy fragment z drugiego, z drugiej listy do Koryntian, 5, 14, 15. Ja nie czytam z, z, z Biblii, tylko bo już mam tutaj notatki. Panie Marcinie, tak? Dobrze, dziękuję. <laughs> Czytamy razem? Ktoś ma ten fragment? Dobrze, no to zobaczmy, co tam jest napisane fajnego. Drugi list Koryntian, 5, 14, 15.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 Ogarnia nas ta miłość Chrystusowa. To, że doszliśmy do tego poznania, że, że Chrystus przyszedł, to nas jakoś tak ogarnia. No ale niech mi ktoś wytłumaczy, co oznacza ogarnia. Tak jakoś mnie obejmuje? Jak, ma, jak siedzisz obok przyjaciela, żony czy kogoś, kogo możesz objąć, możesz tak wysunąć rękę i tak ogarniam cię teraz. Okej, okay, tutaj nikt się nie tuli, Dobrze. Wiem, to mogło być trudne dla niektórych z Was, dobrze. Ogarnia nas. Tutaj jest użyte niesamowite słowo, które rozwala cały ten tekst i naszą czasami teologię. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co oznacza słowo ogarnia. To jest greckie słowo sunecho. Sunecho. Które mówi tak, uwaga, to słowo oznacza, że miłość Chrystusowa, czyli ta bezwarunkowa miłość, o której mówiliśmy. Ona robi z nami coś takiego. Ona nie, nie, nie, nie po prostu nas ogarnia, przytula. Ona robi tak. Boga, to słowo greckie, sunecho. Trzymać się razem, to oznacza ściskać lub aresztować, jak więźnia jakiegoś. Zmuszać, zakłopotać, dotknąć, zaabsorbować, ograniczać, trzymać, naciskać, zatrzyma, zatrzymywać się, być w cieśnieniu, uciszać, przyjmować, tłumić. Trzymać się razem, ściskać. Co robi ta miłość? To, to, to nie jest tylko słowo ogarnia, że tak jakoś nas po prostu tak przepełnia, ogarnia. To słowo możemy również przetłumaczyć w taki sposób, że ona nas trzyma w całości, żebyśmy się nie rozpadli na kawałki. Ha, ha. Kiedy zaczynasz rozumieć, co Chrystus zrobił dla ciebie, to ta miłość tak cię ogarnia, że ty byś się normalnie chciał wysypać. Ale on tak po prostu swoimi wielkimi rękoma Pełnymi miłością On Cię trzyma tym faktem, że Chrystus za Ciebie umarł, że jesteś wolny od grzechu, że możesz żyć innym życiem. To Cię wszystko trzyma, żebyś się nie rozpadł na kawałki. To z Was kiedyś się czuł jak, jak w rozsypce? Czułeś się kiedyś jak w rozsypce? Wiesz, co jest lekarstwem? Jego miłość, która Cię ogarnia, która Cię przytrzyma razem, która nie pozwoli, żebyś się rozpadł tobie mówi coś więcej, że miłość jest naprawdę, naprawdę dynamiczna, że w niej jest jakaś siła. Powiedzmy razem siła. Okej, okay, sprawdzam, czy nie śpicie. Ściskać rękoma, uciskać z każdej strony, tak jakby na przykład oblężone miasto, albo jak woda na statek. Wiecie, woda wypiera statek, ja tam się nie znam na tym, nie jestem żadnym fizykiem, ale jak statek płynie, to ta woda napiera na niego z każdej strony. Bardzo mocno napiera. To słowo również oznacza tak, że, może, że trzymać zwierzę z każdej strony, aby nie mogło się ruszać tak, aby można było podać lek. <śmiech> to mi się podoba. To słowo jest używane do takich stwierdzeń. Miłość Boża nas ogarnia. Ona nas tak, tak mocno ogarnia, żeby, żeby on się nie rusza, że można było zastosować lekarstwo. Wow! Zastrzyczek. Jakiś zastrzyczek. Więc Boża miłość... Ona cię tak chce unieruchomić, żeby Bóg mógł być w stanie podać ci jakieś lekarstwo. No hej, Bóg cię kocha. Niezłe. To jest niezłe. Więc tobie mówi tylko, że Boża miłość jest naprawdę siłą. Ona jest siłą, nie jakimś cieplutkim uczuciem. Ona nie ma na celu, żebyś ci tak po prostu zrobiło tak miło. Ona cię trzyma. Ona nie chce ci pozwolić się rozpaść na kawałki. W sytuacjach, które przechodzisz przez cokolwiek przechodzisz. Wow. Miłość Agape to taki rodzaj, który nie pozostawia nas w takim samym miejscu. Jej zadaniem nie jest nas utulić i sprawić, żeby było nam miło na sercu. To uczucie, uwaga, prowokuje nas. Ono jest prowokujące. Ono wymusza na nas coś. Ono nas force us. Tak, force us, force you, jest. Ona nas przymusza do czegoś. I teraz zobaczmy, do czego nas ta miłość przymusza. Bo ona jest aktywna i dynamiczna. Ona nie chce nas pozostawić w tym samym miejscu. Chrystus nie po to przyszedł, żebyś został w tym samym miejscu, w którym Go poznałeś. Absolutnie nie. Więc teraz pierwsze, tego jest więcej, ja wypisałem trzy. Więc zobaczymy trzy rzeczy. W ogóle zobaczmy, jaki mamy czas. My jeszcze mamy chwilę. Mamy jeszcze sekundę. Zobaczymy trzy rzeczy, do których miłość nas prowokuje i pokażę wam pewien mały dylemat, który nam się pojawi pod koniec, ok? będzie okej? Okay? Bo jak nie możemy zakończyć teraz? Szybka modlitwa i... ok, dobrze. Więc pierwsze, do czego ta miłość nas prowokuje, to miłość, prowok... miłość Boża prowokuje nas do radykalnej zmiany. Ona prowokuje nas do radykalnej zmiany. To, co jest bardzo interesujące, to jest to, że Bóg zaczyna najczęściej od uwaga, naszej głowy, od zmiany naszego myślenia. Kiedy spotykasz Chrystusa, to On chce, żeby przemienić twój sposób, w jaki ty patrzysz na świat, w jaki ty patrzysz na samego siebie. On nie chce cię pozostawić w tym samym miejscu. Kogo nie pozostawił w tym samym miejscu? Odkąd spotkałeś się z Chrystusem, twoje życie jest inne. Ręka do góry. Wow. Jeśli nie podniosłeś do ręki Ręki do góry, albo się wstydzisz, albo jest jakiś inny powód, albo naprawdę potrzebujesz poznać Bożą miłość. Może naprawdę potrzebujesz poznać Chrystusa, który nie chce cię pozostawić w tym samym miejscu. Ona nas prowokuje do radykalnej zmiany. I to się zaczyna od sposobu naszego myślenia, ponieważ Bóg wie, Bóg wie jedną rzecz, że cokolwiek kontroluje twój umysł, będzie kontrolować twoje życie. Cokolwiek kontroluje twój umysł, będzie kontrolować twoje życie. Czyli na przykład... Na przykład jakiś przykład. Co na to, jest ok? Wychowujesz się w rodzinie. Mama ci mówi, hej, słuchaj, pojawiłeś się na tym świecie, wiesz, troszeczkę tak przypadkowo. Wiesz, nie planowaliśmy cię. Jakoś tak wyszło. Przypadek. No i jak jesteś mały, to próbujesz to tak ogarnąć, ale później, później zaczynać to wracać. Hej, ja jestem przypadkiem. Co ja w ogóle robię na tym świecie? Nikt mnie tu nie chciał. Rodzice mnie nie chcieli. Jestem przypadkiem, naprawdę nikt mnie nie chciał. Co to za miłość? Nikt mnie nie kochał. Nie powstałem z miłości, tylko z przypadku. Hmm. Więc teraz, kiedy spotykasz Chrystusa, to On nie chce cię pozostawić w tym, w tym miejscu. On chce, żebyś radykalnie zmienił swój sposób myślenia na temat siebie samego. Jak? Przez Boże Słowo. Przez wymianę swoich myśli na Boże myśli o tobie. Tak? No bo teraz, jak czytasz taki fragment... Jesteś w kościele, Astor głosi, zachęca cię do czytania słowa. Ty czytasz w domu taki fragment. Wybrałem cię sobie, zanim cię ukształtowałem, utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. czytać ten, ten fragment. W myślisz, wow. No nie, jeszcze raz. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. I tak czujesz, że coś się pobudza w twoim środku. Chrystus mówi do ciebie przez to słowo. On nie chce cię pozostawić w tym samym miejscu, bo ty całe życie myślałeś, że jesteś pomyłką, że jesteś jakimś przypadkiem, że ktoś cię porzucił, być może zostawił i, i, i to cały czas kształtuje twoje życie, wszystko wokół jest ukształtowane właśnie na podstawie tego, że ty myślisz, że jesteś pomyłką, a Boże Słowo mówi, jesteś moim planem. Hej, to jest radykalna zmiana. <grytanie> Pomyśl sobie, jak będziesz chodził, jak, ktoś, jak będziecie się poruszać po tej ziemi, kiedy wiesz, że nie jesteś tu przez przypadek, że Bóg, dobry ojciec, ma, ma plan. I, I ty pojawiając się na tej, na tej ziemi jesteś częścią tego planu. To przecież zmienia wszystko. To przecież twarz zaczyna się uśmiechać już na samą myśl o, o, o czymś takim. Wow, mega, mega. Więc to jest jeden tylko taki przykład, że miłość prowokuje nas do radykalnej zmiany. Mówimy o tej zmianie zmianie, przemiany naszego myślenia w różnych aspektach, w różnych aspektach. Drugie, miłość prowokuje nas do, uwaga, decyzji. Do decyzji. Dlatego, że wiecie, większość ludzi żyje, żyje nie w decyzjach, tylko w intencjach. Słyszeliście to kiedyś? Chciałbym, żeby moje życie było inne. Kto by nie chciał? Życzyłbym sobie, żeby się zmieniło. Ale on nas, on nas prowokuje do decyzji. Do decyzji. 2 Koryntian 4,15, zobaczcie, to jest bardzo ciekawa decyzja. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją już, uwaga, nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Co to słowo mówi? Aby ci, którzy zobaczyli, że Chrystus za nich umarł, podjęli bardzo ważną decyzję, aby przestali żyć już dla siebie. Żeby już nie, więcej było, nie, nie było więcej tego aj. Aj aj, aj, aj, aj, aj, ja, ja, ja, ja. Uwielbienie takie jak ja chcę, ja chcę, ja chcę. Jak ja lubię piosenki? Najlepiej hymny. Ja, ja, ja, ja. Albo nie, nie, nie. Ja wolę teraz dyskotekowe uwielbienie. Ja, ja, ja w kościele. Ja, ja, ja, ja lubię. Wszystko o mnie. O mnie, o mnie, o mnie. O mnie, o mnie, o mnie. Na który już kazałem mój Tato, tak mówił. O mnie, o mnie, o mnie, o mnie. Wspomniałem się teraz. Więc to jest decyzja aby przestać żyć dla siebie. To jest ciekawe, ponieważ nagle, kiedy dowiadujesz się, że Bóg ma dla ciebie jakiś plan, jesteś zafascynowany kierunkiem i chcesz w końcu podjąć decyzję, że wyruszasz w tą stronę. On cię do niczego nie przymusi. On nie ześla takiego wielkiego archanioła, który popchnie cię. Albo nie, ty, ty już wiesz, że jest plan. Że nie jesteś pomyłką, to ty robisz krok, jesteś powołany do podjęcia decyzji. Mówię, tak, idę za tobą. Cokolwiek chcesz, to zrobię. Hmm. Ciekawe. Powołanie, nagle zaczynasz odkrywać swoją misję. I wiecie, kiedy my słyszymy o tych rzeczach, o tym Bożym planie, o tym powołaniu, często jest tak, że my tak troszeczkę wyolbrzymiamy. Co to teraz znaczy? No hej, co to znaczy? Teraz ja będę ewangelistą, pastorem, mam założyć kościół, mam wyjechać, mam pojechać do Afryki. Kto z was chce pojechać do Afryki? Okej. Okay. Tajlandia? Okej. Okay. morze do Koszalina? Okay. Myślałem, że wszyscy podniesie się dobrze? <grywa> nagle, nagle dowiadujesz się, że to nie, nie do końca chodzi o jakieś wielkie powołanie, ponieważ my wszyscy zaczynamy w ten sposób, od zwykłego służenia i robienia po prostu małych rzeczy. Małych rzeczy w niezwykły sposób. I dopiero później te wszystkie, wszystkie wielkie rzeczy przychodzą. Niesamowite. Więc miłość prowokuje nas do decyzji. Taka zwykła mała decyzja. Że na przykład, jeżeli siedzę za tym komputerem, to to będzie najczystszy komputer na świecie. A ten Kuba jest naprawdę czysty. Świetnie. Małe rzeczy w niezwykły sposób. Małe rzeczy w niezwykły sposób. Nie umiem tak robić jak pastor Maciek. On, on, on, tylko on może tak robić. Miłość prowokuje nas. Więc powiedzieliśmy pierwsze, miłość prowokuje nas do radykalnej zmiany, drugie miłość prowokuje nas do decyzji. Uwaga. Miłość prowokuje nas do bliskości. Do bliskości. Do bliskości. To jest ciekawe, bo, to jest, bo ludzie szukają jakichś takich wielkich powołań, nie? Tego, co mają robić. Tak sobie zadają to pytanie, jak już słyszą o Bożym celunku, celu i kierunku, to co ja mam robić? Co ja mam robić? A pierwsze twoje powołanie to jest do bliskości. Czytamy o tym w Marka 3,13. Taki bardzo prosty tekst. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli. Jezus Chrystus powołał dwunastu, żeby z Nim byli, a dopiero później jest napisane, i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Więc twoim i moim pierwszym powołaniem jest być, a nie robić. Być, a nie robić. W naszym, w naszym kraju, który naprawdę jest przesiągnięty, jakby nie patrzeć katolicyzmem, ciężko jest nam to pojąć. Co to oznacza, że Bóg chce, żebym po prostu z Nim Był. My często, kiedy przychodzimy do kościoła, nawracamy się, dobra, dobra, co ja mam robić? To co mam robić? To co mam robić? Bo my cały czas jesteśmy w jakiejś takiej, w jakimś takim e, modzie, w takiej, w takiej próbie zasłużenia sobie na coś. To co ja mam robić? Pastorze, gdzie, co ja mam robić? Powiedz mi, co ja mam robić? Będę grał teraz. Będę grał. Bo chcę zasłużyć sobie na coś. Na Bożą miłość właśnie, o której powiedzieliśmy, że nie da się zasłużyć. Na zbawienie, na które nie możesz zasłużyć. Ciekawe. Ciekawe to jest. Więc naszym pierwszym powołaniem jest być. On nas prowokuje do bliskości. To jest wspaniale. To jest wspaniale, ponieważ miłość prowokuje nas. Ona jest, ona jest dynamiczna, ona naciska z zewnątrz. Bóg chce, żebyśmy byli Jego blisko. Najpierw. Najpierw po prostu, żebyśmy byli, a On dopiero później pokazuje nam, co możemy robić. Co powinniśmy robić. To jest ciekawe. Hmm. No i tu jest pewien, pewien dylemat. Powiedzmy razem dylemat. Nie śpicie jeszcze, mam nadzieję. No dobra, dobrze, to, to pójdziemy dalej. Bo, ponieważ pojawia się pewien dylemat. Wiecie, jaki on jest? Że jako wierzący, słysząc to wszystko, nawet ja słysząc zakazanie, już czuję się lepiej, my powinniśmy być nie do zatrzymania, nie do zdarcia. Pełni pasji, życia, motywacji. Powinniśmy być tacy. Ponieważ ta miłość nas ściska z każdej strony. Ona nas ukierunkowuje. Ona nas, ona nas naprawdę ukierunkowuje i daje klaro, klarowność. Ona nas utrzymuje w tych najtrudniejszych chwilach. Ona nam nie pozwala się rozpaść. A jednak to, co widzimy, co widzimy dzisiaj? Wierzących, którzy, którzy się rozpadają. Ludzi, chrześcijanie, którzy się rozpadają przy, przy tym, kiedy pastor im powie nie. Kiedy zmieni się kolor wykładziny. Kiedy... Kiedy... O, tutaj też kolory, kiedy się na przykład może zmienią. Ludzie się rozpadają z różnych przyczyn. Wierzący. Bardzo ciekawe to jest. I smutne, i przykre. Ja to mogę obserwować w różnych miejscach. Czasami widzę niektórych ludzi w, naszych, w naszym kościele, którzy są już tak długo, tak długo, i ich życie powinno wyglądać inaczej. Słyszeli naprawdę jedne z najlepszych kazań. Mój Boże, nie mówią swoich. Słuchali tego wszystkiego przez lata i, i, i niektórych ich życie jest, Ach, kiedy przychodzi jakaś straszna rzecz, cokolwiek, jakaś tragedia, oni się rozsypują. Rozsypują się. Myślę sobie, gdzie, o co chodzi? No bo przecież to nie Boża miłość gaśnie w naszą stronę. Coś z nami się dzieje. Coś z nami się dzieje. I w zasadzie to jest coś, co, na czym chciałem się skupić, co, co, co się faktycznie z nami dzieje. Jest ciekawy przykład pewnego kościoła, o którym w zasadzie wczoraj mówiła Iga. Ja dopiero później zobaczyłem, że, że to jest pewne powiązanie, więc pomyślałem sobie, może Duch Święty wiąże te kazania jakoś. Kto wie? Dlatego, że, że widzimy ludzi na początku często, którzy są pełni pasji, nawracają się, zmieniają swoje życie, zaczynają służyć. I tak mija jeden rok, drugi, niektórzy już, już po piątym, ekscytacja opada. Chrześcijaństwo, Uff, tak, Biblia, taka warstwa kurzu, a taka to jest wieloletnia, <śmiech> nie zaglądają do niej. Kościół ich nie ekscytuje, nic ich już nie ekscytuje. Dlaczego tak się dzieje? I widzimy, że Słowo pokazuje nam, że jest to możliwe, że mimo tego, że ta miłość jest taka ogarniająca, taka dynamiczna, taka prowokująca, coś się może wydarzyć, że my od tej miłości jakoś tak się oddalimy. I teraz otwórzmy objawienie 2, 2 do 4. Dlatego, że tutaj mamy bardzo interesującą rzecz, którą Jezus mówi do Kościoła w Efezie, którą czytaliśmy też wczoraj. Zobaczcie.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 I słowa, które rozwalają ca całe to wszystko. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. No nie? Bardzo interesujące. Dlatego, że Jezus mówi do kościoła w Efezie. A jeżeli czytamy słowo, to my wiemy, że 30 lat wcześniej w Efezie to było przebudzenie. Pokolenie wcześniej w Efezie ludzie zmieniali swoje życie diametralnie. Wierzyli w swoje bożki, wierzyli w to, co wierzyli. Ale kiedy usłyszeli o Chrystusie, zostawiali wszystko i to była radykalna zmiana. Coś działo się niesamowitego. Wtedy, 30 lat wcześniej i 30 lat później padają te słowa. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. O tej przemianie, jeżeli chcecie, możecie przeczytać w Dziejach Apostolskich 19, 18, 19. Ciekawe. Po latach odpuścili. Ci wierzący, którzy przemienili swoje życie. Odpuścili. Zostawili to, co było, było cenne pasję i ogień dla Niego. Ale co ciekawe, byli dalej ludźmi, którzy wierzą i służą. Ci, to są ci, którzy są w kościele. To nie jest tak, że oni odpadli od Boga. Coś się wydarzyło. Dlatego, że zobaczcie, jest napisane masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego. Znam twoje uczynki. Czyli my jesteś w służbie, jesteś zaangażowany, robisz dużo rzeczy, być może nawet znosisz cierpienia, różne. <śmiech> znosisz długie próby, jak trzeba grać. Albo jak nie przychodzą, nikt nie, na próbę nie chce przyjść, tylko jesteś ty. Znasz cierpienia. <grych> Mówisz o Chrystusie, jak ktoś ci mówi, hej, ty jesteś jakiś dziwny. Znasz te cierpienia. A jednak tej całej swojej uczynkowości brakuje ci tej miłości. Tego, co było na początku. To, co jest ciekawe i co historia pokazuje, to jest... Mamy tutaj pokazaną również tą przemianę pokoleniową, która się dokonała. Dlatego, że upływa 30 lat. I historia nam pokazuje jedną, jedną z rzeczy, że, że to pokolenie, które tam doznało przebudzenia na początku i ulegało radykalnej zmianie, to nagle po 30 latach jest już również nowe pokolenie. Na pewno wśród tych ludzi jest nowe pokolenie, które już nie ma pierwszej miłości, wychowuje się w zupełnie innych okolicznościach i innych warunkach. Być może diametralnie nie musi zmieniać swojego życia, tak jak to pierwsze pokolenie. Hmm. Ciekawe, ponieważ to nowe pokolenie prawdopodobnie wychowuje się w kulturze chrześcijańskiej i uczy się religii, a nie zna tego, co znali ci pierwsi, tego ognia. I to jest coś, co widzimy również dzisiaj, pewną zmianę. Ja mogę ją obserwować sam na sobie, ponieważ ja moi rodzice zostawili wszystko, kiedy wyszli z kościoła katolickiego, nie było nic więcej. Kiedy opuścili kościół katolicki, poszli założyć, założyć kościół wody życia, Dziewięć osób spotykało się w domu. To była radykalna zmiana. Hej, w tamtych czasach, w jakiekolwiek to nie byłoby czasach, to jest radykalna zmiana. Teraz moje pokolenie takiej radykalnej zmiany nie musiało przechodzić, ponieważ ja przesiąkłem w tym. Więc to, co ja mogę dostrzec, to ja już mogę zobaczyć, że ja się wychowuję w pokoleniu z ludźmi, którzy w kościele widzą mnóstwo religii. Znamy wszystkie piosenki, wiemy, kiedy podnosić ręce do góry, jest nowo moda teraz na wszystkie kolorowe światła, więc teraz, teraz to jest to, to jest na topie. No ale hej, my mówimy o czymś, o tej pierwszej miłości, do której, o której Bóg mówi. Ja myślę, że, że to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne, żebyśmy to, to złapali. To jest ten ogień, który musi być w nas cały czas. Ta miłość, to co nas kształtuje, to co nas trzyma razem, to co nas pali w środku, to co nas motywuje do radykalnej zmiany, niesamowite. Więc czy możesz porzucić Bożą miłość? Czy możesz porzucić Bożą miłość? No tak, możesz ją porzucić. Jeśli, jeśli uda się diabłu zainteresować Cię czymś innym, to tak. To, to co jest ciekawe, zapisałem sobie, że właśnie diabeł nie może od tak zniszczyć Twojego życia, może natomiast zainteresować Cię czymś innym. Więc widzimy to, że to się dzieje w kościołach, wśród ludzi wierzących. Ci, którzy kiedyś szli za Chrystusem, pełni im po prostu ognia, jak on im mówił, skaczcie, to oni po prostu robili tylko rozpęd i skakali. Cokolwiek to było, czy to była misja, czy to była ewangelizacja na mieście, cokolwiek. Czy zwykłe powiedzenie swojej sąsiadcy o Chrystusie, oni robili to. A dzisiaj? A dzisiaj co się dzieje? Idź powiedz komuś o Bogu. Hmm. Czekaj, dzieci muszę odwieźć na szesnastą. Wiesz co, może jutro, wiesz, nie zdążę. Ale jutro, jutro na pewno pójdę. Idź pomóc się o siostrę, która potrzebuje w tej chwili pomocy. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Wstawiłem kurczaka. Uff. Zadzwonię do kogoś. Możemy to przełożyć? Ciekawe. Albo wchodzimy faktycznie w, takie, w taką typową, zwykłą religijność. Kiedy, kiedy, to jest taki moment, kiedy, kiedy w kościele nie ma już życia, kiedy przychodzimy Siadamy w naszych tych samych miejscach, słuchamy kazania, wychodzimy, nic się nie dzieje. Albo służymy, bez pasji, bez życia. Wtedy, kiedy pojawia się jakaś trudna sytuacja, jesteśmy totalnie rozsypani, odchodzimy od Boga. Hmm. Ja wierzę, że my musimy. Musimy na nowo zwrócić się w stronę tej miłości, która nas prowokuje. To jest, moje, to jest moja modlitwa. To jest moja modlitwa dzisiaj. Nie wiem, w którym miejscu jesteś, być może gdzieś utknąłeś po prostu. I byłeś kiedyś na początku naprawdę rozpalony dla Niego. Chciałeś robić wielkie rzeczy, miałeś wielkie marzenia, a później diabeł zainteresował Cię czymś innym, dał Ci, jak, dał ci inną myśl, zwiódł Cię czymkolwiek. Żyłeś w pasji i chciałeś modlić się o uzdrowienia, a ktoś umarł i teraz jedyne, co sobie myślisz, że na pewno nie działa. Co zrobił diabeł? Zainteresował Cię inną myślą, a Ty pozwoliłeś, żeby ona się utworzyła w Twojej głowie i zrobiła fortecę. I ta miłość i ta pasja, która była na początku, przerodziła się w tą letniość. Ja nie wierzę, że jesteśmy powołani do takiego życia. Nie, nie, nie. Ja wierzę, że my chrześcijanie powinniśmy być jak przecinaki na tym świecie. Naprawdę. Świecić. Tak świecić, że aż razić. Nie naszymi wielkimi Bibliami. Naszym życiem, naszą postawą, naszą pasją, naszą energią w pracy. Naszą postawą do ludzi na ulicy, na ludzi w sklep, do ludzi w sklepach, kiedy idziemy, kiedy się z nimi spotykamy, w naszej rodzinie, kiedy pojawia się trudny moment i rozmawiają wszyscy o polityce to i, i wszyscy mogą zobaczyć, że ty masz jakąś taką postawę, w której szanujesz wszystkich ludzi i jeszcze możesz tak powiedzieć o Chrystusie, że oni są wszyscy po prostu zauroczeni, nie wiedzą, co się wydarzyło. Hmm, niesamowite. Wierzę, że powinniśmy wrócić do tej miłości, która prowokuje. Zwrócić się w tą stronę, żeby nie było tak, żeby Chrystus nie napisał do nas takiego listu, jak napisał do, do, do Efezjan. Że kiedyś byliście, naprawdę, naprawdę coś się z wami działo. A teraz? A teraz coś się z wami działo, zadziało. Powstanie razem.